Być w Bożym ogniu. Chcę widzieć, jak moje dzieci są w Bożym modliu, jak moje wnuki są w Bożym ogniu. Ja chcę to widzieć. Chcę widzieć moje wnuki, które prorokują, które uzdrawiają, które głoszą Chrystusa, które dają świadectwo swoim życiu. Ja chcę to widzieć. Rozumiesz? I nigdy nie będę im mówił tylko Będę mówił wie! Wie! <Słyszy> <Słyszy> Po prostu ten sposób. Trwają. Mamy godzinę za 15.06, Mamy idziemy na ognisko, tak? Gdzieś